Możemy zastanawiać się, jak to jest, czego tak naprawdę żąda od nas Pan Jezus. Czy mamy wyżyć się tych najbliższych, najbardziej dla nas cennych więzi, relacji? Otóż przekaz tej Ewangelii jest ostatecznie bardzo prosty. Chodzi o ewangeliczny radykalizm. Chodzi o to, aby Naprawdę, na serio, przejąć się Ewangelią, aby naprawdę postawić Pana Boga na pierwszym miejscu. Jesteśmy do tego nieustannie wzywani, mamy tego doskonale, o tym wiemy, że Pan powinien być na pierwszym miejscu, że trzeba żyć Ewangelią bez względu na to, czy jestem w kościele, czy jestem w domu, czy jestem na podwórku. Czy jestem bieżącym, czy nie bieżący. Czy jestem człowiekiem wziętym z prostego ruchu, czy człowiekiem wysoko postawionym? Wszędzie tam trzeba żyć wiarą. My o tym wiemy, ale gdy schodzimy na poziom codzienności naszego życia, to bardzo często pokazuje się, że niestety wiara Pan swoją drogą a nasze życie, nasze postępowanie swoją drogą. Jeżeli jesteśmy na tyle uczciwi, aby to dostrzec, to, strzec, to, klęka, to, regularnie, to do regularnie do gradek konfesjonalnych, przepraszamy Pana Boga ten rozdźwięk w naszym życiu. Ale niestety coraz więcej jest takich, którzy tego rozdźwięku nie widzą, mało tego lubią się tym. I robią ja wszystko, żeby nie mieć poczucia, że rozchodzi się życie z wartościami, które kiedyś były im przekazywane, które kiedyś były dla nich ważne. Radykalizm ewangelicznego życia. Co prawda, nie ma dzisiaj tak otwartej walki z tym radykalizmem. Co prawda my sami nie jesteśmy zupełnie na nie, no bo skoro Pan Jezus powiedział, że tak trzeba, bo gdzieś tam wewnętrznie czujemy, że trzeba i że warto, ale raz czy drugi przychodzi nam stawiać na Boku to wezwanie Jezusa. Wezwanie, które jest z moich ust. Kłócą nam się te słowa z obrazem miłosiernego Jezusa, który mamy. Jezusa, który zawsze przebaczy, który gotowy zapomnieć, który gotowy przyknąć oko, tam gdzie coś nam nie wyjdzie. A tutaj Jezus chce nas wypluć z ust, jeżeli będziemy ręki. Dzisiaj Jezus mówi, że nie będziemy pogodni, jeżeli będziemy szli na tanie kompromisy. Ten radykalizm życia chrześcijańskiego dotyczy bardzo wielu spraw, począwszy od tych najbardziej doniosłych, moralnie związanych z życiem ludzkim przekazywaniem ludzkiego życia, skończywszy na tych codziennych, sprawa. Często przychodzi mi rozmawiać się ze studentami, młodymi ludźmi. którzy mówią przyciętna, no, jak już tak szczerze rozmawiamy, to, to powiem, że jest razem ze swoją dziewczyną, ze swoim głowakiem. Wiem, że to nie do końca położenie, nie do końca się to podoba Kościołowi, ale czy tego nie da się jakoś zmienić? Czy tego nie da się jakoś obejść? Radykalizm, temat wielu, zostaje postawiony na marginesie. Pamiętam rozmowę z kobietą, która całe swoje życie przeżyła w boku mężczyzny, antropolika. Dopóki dzieci były w domu, dopóty z nim byłam, kiedy dzieci poszły z domu, wyrosły do życia. Postanowiła, że w śmierci nie ma już żadnych perspektyw odchodzień tego męża. Odeszła, zamieszkała sama przez kilka lat, tak mieszkała. I nagle pojawia się mężczyzna, który okazuje jej uczucie, szacunek, miłość, przy którym czuje się dobrze. I chciałaby rozpocząć nim życie. Chciałaby przeżyć ten harmonię życia, który jej został jak ludzku, dobrze w poczuciu szacunku, miłości i zrozumienia, ale mąż autolik żyje, chodzi po świecie, nieźle się ma. Proszę kiedy zmarnował mi całe życie i chce mi zmarnować o szczęście, które mi się teraz wydarzyło. Nie da się jakoś tego obejść, nie da się tego inaczej zinterpretować. No nie da się, Jezus nie pozostawia nam złudze, nie idzie z nami na taniego kompromisy, bo wie, że to ostatecznie nie służy człowiekowi, nie służy jego dojrzewaniu, nie służy jego świętości. I chociaż to jest trudne dla nas, chociaż to każdy. czy jest prawdziwe życie, że warto by było. Mam takie osobiste doświadczenie, że osoby, które decydowały się na ewangeliczny radykalizm, to były osoby, które żyły blisko Pana Jezusa. Osoby, które protestowały w Ewangelię, które mają z tym dużo złości. Dużo on jest. Może nie wprost do Pana Jezusa, bo to nie Pana, ale do kościoła, do księży, do instytucji, do kościoła. To są osoby, które zaryzykowały twierdzenie i mają głębokich więzi słowem. Wniosek z tego głowy jest taki, żeby zrozumieć to, o czym dzisiaj przeczytaliśmy w Ewangelii, żeby zrozumieć Boże Słowo. Trzeba być blisko Pana. Trzeba popatrzeć na to Jego oczyma. Trzeba. trzeba zacząć rozumieć w Bożych kategoriach. Trzeba otworzyć się na Bożą łaskę. Tak otworzyć, jak ta kobieta z pierwszego dzisiejszego czytania, która wyczuła intuicyjnie, że to jest mąż Boży, że Bóg przychodzi do Jej domu. i Mówi do swojego męża, zróbmy u nas miejsce. Dajmy mi pokój, urządźmy ten pokój. Niech sobie u nas otoczyć niech z nami Kiedy odchodzi ten gość, mówi jej o tej Boże, za rok będziesz pierwszywała Syna. W Starym Testamencie obietnica potomstwa, odarowanie potomstwem jest taka prawda oddarowanie błogosławieństwa. To jest pełnia błogosławieństwa, płodność to błogosławieństwo. Tam gdzie otwieramy się nakłada, na Boga, tam możemy być pewni, że otrzymamy Jego błogosławieństwo. A umócnienie Jego błogosławieństwem jesteśmy w stanie podjąć radykalizm ewangelicznego życia nie ze strachu, nie z obawy, nie z lęku, nie z chorej ale z przekonania, że warto, że to się opłaca, że to ma sens, że taki trud, na taki trud jest miejsce w moim życiu, w życiu ucznia Jezusa. I ostatnia uwaga, być może istotna, tak mi się przynajmniej wydaje, nie ma na tej siostry radykalizmu zbiorowego. Może być co najwyżej radykalizm wspólnotowy. Radykalizm, decyzja o tym, że chce iść radykalnie za Jezusem. Oczywiście w pozytywnym rozumiem. Zawsze jest decyzją ludzkiego serca, decyzją człowieka, decyzją osoby. Ważne jest to spostrzeżenie w kontekście tego, o czym dzisiaj słyszymy w związku z uchodźcami. Ostatnio ktoś mi zarzucił, mój jak to jest, że w politycy, którzy w momencie ślubowania, gdy rozpoczynali swoją kadencję, nie wypowiedzieli słowa, tak, mi tak, do Bóg, tak gorliwie walczą o prawa uchodźców, odwołując się do wartości chrześcijańskich, do nauczania papieża Franciszka, do nauczania prymasa Polski, akcjonizmu Polanka. Jak to jest, a wskutek właściwie siedzą cicho? Trochę to wygląda jak taki radykalizm zmiany. racja, tylko trochę to wygląda. Na radykalizm ja. sali. Potem naprawdę to jest za, od, za nic więcej. Jakoś trudno było usłyszeć odwoływanie się do głosu kościoła, stanowiska kościoła wtedy, kiedy podnoszona była kwestia czarnych marsz, kiedy chodził raz po raz, przypomina fundamentalne, naprawdę życia, które niektórych już szkodzą, związane z. Aborcją, doktanizją, antykoncepcją, pigułką po. Ci sami politycy nie odwoływali się do autorytetu Kościoła. A zatem nie ma tutaj ewangelicznego radykalizmu. Jest tylko medialna zadyna, która stwarza pozory radykalizmu. Radykalizm to jest decyzja serca człowieka. To jest decyzja człowieka i tę decyzję widzi się w jego życiu i w jego postępowaniu. Niech ta dzisiejsza niedziela Ewangelii ze swoim słowem będzie taką niedzielą podobnego otwarcia się na Bożą łaskę. Po to byśmy zrozumieli przesłanie dzisiejszej Ewangelii, przestali obawiać się ewangelicznego radykalizmu, zachwycili się nim, Pomimo swojej ludzkiej słabości z dnia na dzień wprowadzamy do życia. Amen.